Alienation, Japan, manga, konga, naked, lunch, Witam wszystkich -ja Bar z wiecznego Kobe. Wiecznego, bo mieliśmy jeden z większych ostatnio tajfunów i uderzył prawie, prawie centralnie w Kobę. Na szczęście ja się tutaj znowu wywinąłem, bo poszło to wszystko bokiem, i tylko mocno wiało i lało przez dosłownie 5 dni non-stop. Właściwie tylko z wiadomości dowiedziałem się, że w sumie ten tajfun był dosyć groźny, ponieważ zginęło 12 osób i e, tam duże straty wywołały głównie osuwiska ziemi, tak jak zwykle to jest przy tajfunach, które no, niosą ze sobą bardzo, bardzo duże opady deszczu. Japończycy są przyzwyczajeni do tajfunów, no tutaj każdego lata przychodzą 2-3, ale no te osuwiska spowodowane dużymi opadami, są bardzo, bardzo groźne i pojawiają się w różnych mało spodziewanych miejscach, a że w Japonii górnie brakuje, to właśnie tych osuwisk też. Ja rozmawiałem ze znajomym Japończykiem na temat tajfunów, i on mi opowiadał, że w sumie one są tak, powiedzmy, częstym zjawiskiem, że kiedy on był jeszcze w szkole podstawowej, to z chłopakami z klasy oni się zakładali. Kto w dzień po tajfunie nie przyjdzie do szkoły ze względu na zerwane mosty i zasypane przez właśnie osuwiska drogi i tak dalej. Nawet bezpośrednio w momencie, kiedy tajfun przechodził, to ludzie normalnie chodzili do pracy na zakupy. Oczywiście trochę ich zrywało na ulicach, ale no, starali się po prostu swoje codzienne obowiązki kontynuować no pomimo tych oczywistych utrudnień na przykład ze względu na mocny deszcz i silny wiatr pociągi nie kursują albo są, powiedzmy kursują bardzo nieregularnie więc no pewne utrudnienia są no ale mimo przechodzącego tajfunu właśnie to normalne codzienne y, życie się toczy nie o tajfunach chciałem mówić jednak w tym podcaście tylko o zjawisku znanym jako gaszykl to po polsku znaczy mniej więcej obóz treningowy. Dlaczego chciałem mówić o czymś takim? Udało mi się e, ostatnio właśnie w czymś takim brać udział, jako chyba e, jednemu z niewielu m, zagraniczników w Japonii. Udało mi się właśnie wziąć udział e, w obozie treningowym z siatkówki. I muszę przyznać, że chyba jak na razie było to najbardziej japońskie z japońskich doświadczeń podczas mojego, już no, jakby nie było półtora rocznego, pobytu w Japonii dlaczego? wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie udało mi się przestać być tym dziwnym zagranicznikiem z aparatem fotograficznym który gdzieś tam łazi naokoło i robi zdjęcia i generalnie tyle go widzieli a trochę, trochę przynajmniej udało mi się wejść tak jakby do, do tej grupy i zaobserwowałem właśnie trochę rzeczy takich, które nie są widoczne z zewnątrz o tym, co robiłem w czasie mojego Gashuku i jakie są moje obserwacje na temat Japończyków postaram wam się pokrótce powiedzieć. No więc tak, obserwacja numer jeden. Japończycy kochają Ofuro, czyli kochają swoje kąpiele. Na tyle je kochają, że mieli takie specjalne Ofuro nawet na promie, którym płynęliśmy właśnie na Gashuku, czyli na obóz treningowy ponieważ wybraliśmy się na Kyushu, czyli na kompletnie inną wyspę niż to, na której się aktualnie znajduję. No i zamiast jechać Shinkansenem albo autobusem, wybraliśmy się promem, takim naprawdę, naprawdę dużym, regularnie pływającym promem. No i na pokładzie tego promu, no wiadomo jak to na statku, ale jest Ofuro, czyli jest to miejsce takie, taka publiczna, nie wiem, łaźnia by to można było nazwać No i oczywiście co robią Japończycy zaraz po wejściu na pokład statku idą do Ofuro, to jest u nich kąpiel, to jest bardzo, bardzo taka, nie wiem, fundamentalna sprawa i 40 tysięcy razy dziennie, gdyby mogli, to by właśnie do ofuro włazili. No i nawet na tym statku to ofuro wygląda tak, jak, jak powinno, czyli jest ta część taka, do której wchodzimy i się rozbieramy do naga, nie można oczywiście mieć żadnych ręczników, a innych rzeczy, tylko taki małe ręczniczek, jak oni to nazywają, ręcznik do twarzy. I. Wchodzimy do tej takiej głównej części, gdzie najpierw oczywiście myjemy się siedząc na takich małych plastikowych stołkach, i mamy um, prysznic i taki normalnie kran z wodą. Każdy osobno ma. No, i jak już się umyjemy i wydawać mu się mogło, że to trwa nie wiem, kilkanaście minut najwyżej, tak? Japończycy oczywiście potrafią siedzieć na tym stołku i się tam pucować przez nie wiem, pół godziny albo i więcej no jak już jesteśmy czyści i się spłukamy wodą normalnie to możemy wejść do takiej wielkiej wanny to jest, nie wiem, ja bym to porównał do czegoś w rozmiaru brodzika dla dzieci tylko że trochę głębszego czyli, nie wiem, na statku na statku to ta część taka z gorącą to bardzo gorącą wodą, do której się faktycznie wchodzi, to jest ta, ta faktyczna kąpiel taka eee, miał, nie wiem, może z 3 metry szerokości na na dobre 6-7 metrów e, długości, czyli takie, takie taka, taki, taka wąska przestrzeń do której się wchodziło no i głębokie tak na, nie wiem, metr może także wszyscy tam siedzieli i przez kolejne pół godziny się tam moczyli Jest oczywiście była też oczywiście sauna więc no, dla mnie to było trochę takim szokiem, bo y, za oknami już było ciemno i nie było widać faktycznie, że się znajdujemy na statku Obserwacja numer dwa: Japończycy do wszystkiego podchodzą serio i nawet w takim wydarzeniu, które mogłoby się wydawać bardzo takie spontaniczne dla nas, bo w Polsce jakby się organizowało obóz treningowy w kółku siatkówki na uczelni, to by to wszystko wyglądało tak, że hura, jedziemy a Japończycy to wszystko, wszystko organizują od A do Z. Na tym promie nawet nasze pokoje miały wywieszone na zewnątrz przed drzwiami wydrukowane specjalne wcześniej wywieszki z napisem e, klub siatkówki Kobe e, Tsukoka Daigaku pierwszoroczniacy, drugoroczniacy, trzecioroczniacy, seniorzy. I to I to się... W ogóle przejawiało w każdym aspekcie tego wyjazdu Od organizacji autobusów Które nas przewiozły potem z tego promu Do hotelu i woziły potem z hotelu Do, do tego takiego wielkiego wielkiego Zadaszonego stadionu, na którym żeśmy grali Takiej hali w sumie To jest niesamowite Ja podziwiam te osoby, które faktycznie, nie wiem, są studentami tam e, trzeciego roku gaku, czyli nawet nie magisterki, czyli coś coś ala nasz licencjat, coś takiego, może trochę niżej nawet. E, za zorganizowanie naprawdę do każdego najdrobniejszego szczegółu e, takiego wyjazdu, gdzie no po prostu każdy każdy detal był dopracowany. Obserwacja numer 3. Japończycy jak już grają w coś albo uprawiają jakiś sport, to uprawiają go na serio. I to zarówno w tym naszym takim kółku siatkówki, czyli no to jest tylko kółko, nie mamy żadnych trenerów i tak dalej, i tak wszyscy dawali z siebie wszystko po prostu tam na tych boiskach, jak i w tych takich bardziej klubach. Z nami w hotelu zatrzymywał się w tym samym czasie, uwaga, uczelniany klub golfa, do którego należało dobre 30 osób, tak na oko oceniając. Mieli stroje do golfa wszyscy, torby z kijami i tak i chodzili trenować golfa. Oraz w tym samym momencie zatrzymywał się z nami klub piłki nożnej z jakiejś uczelni, zresztą z Kobe chyba też gdzie ci członkowie tego klubu o godzinie 6 rano, jak myśmy wstawali na śniadanie dopiero to oni już biegali przed hotelem i na około takich palików, tam robili kółka pod okiem trenerów to jest po prostu niesamowite to są tylko jakieś tam uczelniane kluby po godzinach ale naprawdę Japończycy jak już coś robią to robią to na serio Obserwacja numer 4 i chyba jedna z ważniejszych podczas całego tego wyjazdu na pewno Niektórzy z was widzieli w wielu animacjach, wielu anime, jak Japończycy podchodzą bardzo emocjonalnie do em, takich działalności grupowych typu jakiegoś kółka muzyki, e, kółka piłki nożnej, kółka baseballu, czy tam nawet do klasy w szkole, gdzie oni tam jak kończą powiedzmy szkołę to, to płaczą jak jest, od niej odchodzą i tak dalej w animacjach, tak? Ale z drugiej strony się słyszy, że Japonia jest takim krajem bardzo mało emocjonalnym, gdzie wszyscy chodzą jak roboty i generalnie wszyscy są zamknięci w sobie. To jest nieprawda. To, co widzicie w animacji, jest prawdziwe. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze podczas tego wyjazdu i chyba niewielu zagraniczników, obcokrajowców miało szansę takie rzeczy zobaczyć. Okazało się bowiem, że Japończycy mają bardzo silną przynależność do grupy, nawet do takiej banalnej mogłoby się wydawać grupy jak, nie wiem, klub siatkówki na uczelni. Ja w Polsce nie zaobserwowałem czegoś takiego, nawet kiedy ja kończyłem studia albo kończyłem technikum, gdzie w sumie te grupy były dosyć zżyte ze sobą, to nie było jakichś takich, nie wiem, specjalnego rozczulania się nad tym. Wszyscy wzięli dyplomy i poszli w swoją stronę. A tutaj w takiej wydawałoby się mało ważnej grupie, w ostatnim dniu tego obozu treningowego, kiedy zorganizowano takie małe przyjęcie w celu ogłoszenia, wiadomo, drużyny, która wygrała, rozdaniu dyplomów i tak, dalej, i tak dalej, To wszyscy, wszyscy do tego podchodzili bardzo emocjonalnie, bo ci, którzy w tym roku kończą ten rok Gakobu, już nie będą mogli oczywiście w przyszłym roku pojechać na obóz treningowy, no i prawdopodobnie też nie będą mogli przychodzić na zajęcia z klubu, więc było to również takie jakby pożegnanie dla nich. No, i tam wszyscy właśnie podchodzili do tego strasznie emocjonalnie. Tam dorośli, faceci płakali żywnymi łzami, odbierając te dyplomy. E, dziewczyny oczywiście też tam ryczały. No, takie sceny się działy, no których nie spodziewałbym się po narodzie, który jest niby taki właśnie zamknięty w sobie i nie okazuje emocji. Jak jeszcze raz mi ktoś powie coś takiego, no to wiadomo, dla obcokrajowców, którzy latają gdzieś tam po ulicach, no to oni mogą być zamknięci w sobie. Ale tak mi się jakoś wydaje, że właśnie w tych grupach takich, w których oni żyją, to, to trochę inaczej wygląda. Oczywiście zdaję sobie też sprawę, że nie można tutaj generalizować w żadnym wypadku, no ale chciałem właśnie wam przekazać, co widziałem. Można też będzie oczywiście pod podcastem zobaczyć kilka zdjęć, Staram się oczywiście nie wstawiać zdjęć, które są takie bardziej prywatne, więc e, można będzie zobaczyć e, zdjęcia z Oity, czyli z tej miejscowości, e, do której żeśmy pojechali. Tam odwiedziliśmy gorące źródła, niestety takie źródła, w których się nie da kąpać, bo mają po tam 100 stopni Celsjusza, e, więc no, tylko para z nich bucha i można się tam w niej inhalować, ale generalnie to są do oglądania tylko. No i generalnie cała Oita, cała ta miejscowość zrobiła na mnie takie wrażenie niezmodernizowanej, nieodnowionej Japonii z lat nie wiem, 70. Nawet nawet właśnie te gorące źródła, do którychśmy pojechali, to właśnie takie wrażenie lat 70. Wszystko czyste i tak dalej, ale widać, że to nie jest takie super nowoczesne jak jest Kobe. Więc no, takie trochę inne, e, inny klimat. No i oczywiście jestem bardzo wdzięczny za to, że udało mi się wbić do tej grupy i przez te e, 6 dni tam ciachać siatkówkę i było naprawdę super. No i udało mi się w sumie dzięki temu wszystkiemu nawiązać parę nowych znajomości, z czego wynikło parę nowych fajnych rzeczy o czym w następnym podcaście za dwa tygodnie, na który zapraszam. Zapraszam też na bloga jak zwykle do komentowania, oglądania zdjęć, podsuwania tematów do następnych odcinków. Do zobaczenia, mam nadzieję za dwa tygodnie. Komczabar!